Podcast Manipulacje bezprzytomnością. Historie niedoskonałe z podcastu Manipulacje bez przytomnością. Obudził się od razu w złym humorze. Słońce przebijało się ostrym światłem z zafiranki i raziło go przez powieki. Stanął na lewej nodze i wychylił się w stronę okna, by zasunąć roletę. Opadła gwałtownie aż do parapetu, odbijając się od niego z hukiem. Nie, nie był przesądny. Ta lewa noga nie miała wpływu na jego stan. Próbował spać jeszcze, choć domyślał się, że jest już grubo po dziesiątej. Przewrócił się na drugi bok. Kolejny raz. Usłyszał, jak za ścianą u sąsiada odezwał się ten przeklęty zegar z kukułką i zakukał dokładnie jedenaście razy, odmierzając bez skrupułów każdą godzinę. Mimo to próbował spać jeszcze, choć sumienie cichutko zaczynało swoją dręczącą piosenkę. No dobra! Poderwał się gwałtownie, aż kołdra zafurkotała w powietrzu. Wstał, a raczej usiadł na łóżku w rozkroku. Wydłubał ropki z kącików oczu, zamrugał. Zaczął wsłuchiwać się w miarowe tik-tak-tik-tak tik, tak z korytarza. Podrapał się po ramieniu, ziewnął, westchnął, i wstał. Postąpił dwa kroki i zatrzymał się przed lustrem. Spojrzał krytycznie na swoje odbicie, unosząc jedną brew. Przysunął twarz do szkła, naślinił palec i wygładził brew prawą, potem lewą. Wyszczerzył zęby i pociągnął nosem. Podreptał do kuchni i wstawił wodę na poranną kawę, ale zaraz wrócił po sweter. W końcu był już październik i w samym podkoszulku i gadkach nie czuł się komfortowo. Zapiął te trzy guziki, które jeszcze nie odpadły, i poszedł zaparzyć kawę. Siadał właśnie do śniadania, kiedy rozległ się dzwonek do drzwi. Zamarł w bezruchu, a nawet w bezdechu, nasłuchując. Dzwonek odezwał się ponownie, tym razem bardziej natarczywie. Podszedł na palcach do drzwi i cichutko podniósł klapkę wizjera. Prędko otworzył, zanim kciuk listonosza wylądował ponownie na przycisku dzwonka. Dzień dobry, przesyłka do pana Tomasza Maślaka. Proszę tu podpisać. Listonosz podsunął mu pod nos świstek papieru wraz z długopisem. Odhaczył parawkę i przybyły wręczył mu do rąk średniej wielkości pudełko owinięte papierem pakowym. Zamknął drzwi, i bez emocji odniósł paczuszkę do kuchni. Usiadł i wreszcie poczuł w ustach gorzki smak i aromat kawy. Popijał ją niespiesznie, podziwiając uchodzące z nadkubka kłęby wonnej pary. Kątem oka spoglądał raz po raz na pakuneczek leżący nieopodal na stole. Usłyszał jakiś dziwnie głośny bulgot z własnego brzucha i uświadomił sobie, że nic jeszcze nie jadł. Zajrzał do chlebaka. W kłębowisku foliowych siateczek wymacał dłonią jakiś twardszy kształt, który po wyjęciu okazał się być kromką usychającego chleba. Chwycił chlebak oburącz i potrząsnął nim, obracając go do góry dnem. Siatki wypadły na stół z charakterystycznym niemrawym pacnięciem. Cóż, chwycił jedyną odnalezioną kromkę chleba i stanął z nią w drzwiach lodówki. Ocenił leniwie jej zawartość i spośród słoika z keczubem i musztardą wybrał ten z musztardą. Wyjął z szuflady nóż i zaczął zaskrobywać ze ścianek pojemnika resztki żółtawo-brązowej na wpół zaschniętej mazi. Zjadł posiłek, jednak burczenie w brzuchu nie ustało. Jego wzrok napotkał znowu na małą paczuszkę, leżącą bez skrępowania na samym środku kuchennego stołu. Podszedł do niej, trzymając w ręce umazany musztardą nóż i kilkoma ruchami przeciął w strategicznych miejscach opasające ją taśmy. Odwinął szarobury papier. Pod spodem ujrzał tak samo szaroburę pudełko, jednak było na nim coś ciekawego, a mianowicie napis. Dużymi, czarnymi literami ktoś wykaligrafował słowa Zjedz mnie. Czując ciągle wzmagający się głód, podniósł wieko pudełka, by dowiedzieć się, co też takiego kryje się w środku. Ujrzał małą, białą poduszeczkę, na której środku, tajemniczym sposobem umieszczone zostało niewielkie, białe ziarenko. Ostrożnie chwycił je w dwa palce prawej dłoni, położył na skraju stołu i klękając obok na podłodze, zaczął wpatrywać się w nie w pełnym skupienia milczeniu. Odrzucił nareszcie myśl połknięcia zupełnie nieznanej pastylki. Wstał i zaczął szykować się do wyjścia. Trzeba było raczej zrobić zakupy. W sklepie tym samym co zawsze wrzucił do koszyka produkty te same co zawsze i zapłacił tę samą co zawsze kwotę u tej samej co zawsze kasierki. Równo po pół godzinie znów był w domu. Rzucił kurtkę na krzesło w korytarzu i rozpakował w kuchni zakupy. Obiad nie był niespodzianką. Znajomy smak mikrofalówkowej pizzy zagłuszył w końcu dolegliwe odgłosy brzuszne. Przez cały ten czas odganiał natrętnie powracającą myśl o pewnej małej, białej pigułce, leżącej sobie tajemniczo w zupełnej ciszy na blacie kuchennego stołu. Myśl ta była aż tak natrętna, że nie pozwoliła mu się skupić nawet na obserwowaniu zmagań zawodników jego codziennego, ulubionego teleturnieju jaka to nuta. Złapał pilota i kilka razy solidnie przycisnął plusik z napisem wolumę. Nie pomagało. Zjedz mnie, zjedz mnie, jakby dźwięczało w jego głowie, rozchodząc się echem od jego prawej półkuli mózgowej do lewej, od lewej półkuli do prawej. Dosyć tego! Zdecydował. Odłożył pilota na kanapę i poszedł do kuchni. Była tam. Leżała dokładnie tak, jak ją zostawił. Podszedł do niej, podniósł na wysokość oczu i jeszcze raz dokładnie obejrzał. Przysunął do nosa i powąchał. Pachniała jak... Nie wiedział, jak pachniała. Zapach jakby coś mu przypominał, ale pomimo wysiłków czynionych w umyśle nie potrafił określić, co to jest. Prawie już dotykał tabletkę językiem, ale przypomniało mu się, że przecież nie potrafi połykać pastylek bez popicia. Przytrzymał ją w dłoni. Nalał do szklanki wody i wtedy zwątpił. Naszły go kolejny raz te wszystkie wątpliwości, jakie rozum podsuwał mu przez ten cały czas. Naszły go ze zdwojoną mocą. Poczuł, że pocą mu się dłonie, a serce znacząco przyspieszyło mu w piersi. Znał techniki relaksacyjne. Zaczął głęboko oddychać. Spokojnie. Na wpół świadomie wyjął z tylnej kieszeni spodni portfel. Zaczął w nim grzebać roztrzęsionymi jeszcze palcami. Pięć złotych. Zabłysło na jego dłoni w promieniach słońca. Huchnął na szczęście. Reszka nie zjem orzeł, tak, reszka nie zjem orzeł, tak. Dudniło mu w głowie, podczas kiedy moneta jakby w zwolnionym tempie podfruwała i opadała w powietrzu. Z nerwów nie dał rady jej złapać. Potoczyła się po podłodze, aż pod kuchenny regał. Natychmiast pospieszył za nią na kolana i z wypiętą pupą wsunął rękę pod kredens. Chwilkę macał nim, natrafił opuszkami na znajomy kształt. Wysunął nareszcie z szafki, oplątane pajęczyną kurzu pięć złotych polskich. Wyrok zapadł. Orzeł. Wstał z kolan. Jeszcze raz chwycił białą tabletkę, podszedł do okna i stanął w promieniach słońca. Włożył ją do ust i krótką chwilę pieścił językiem. Rozgryzł. Połknął. To dziwne. Tabletka była zupełnie zwyczajna. Nie miała nawet smaku. Jeszcze miesiąc później wspominał te chwile, leżąc wieczorem w swym łóżku.